Umpa, umpa No, lecimy od razu yeah. Fajnie się wieziesz po mieście, żomeczku, ja cenię ten flex Getto superstar i obok dupeczka i wiecie jak jest Zamienię ci get to co myślisz, że jest, na takie, co jest pewne, że jest Bo potrzebne jest ostre narzędzie, a nie ostra gadka Macety don't text. Polskie osiedle, bezpieczne jak nigdy wcześniej Nikt się nie buja po ośce za bardzo, bo większość się buja na krześle Matka mówiła, się jebniesz, nie chcesz słuchać, to się jebnij w łeb Ja lepszy nie jestem, się daje traktować jak zwierzę, 21 wiek Zachęta do napierdalanki, to strategia kopania klatki W necie gotowy do jadki, na śmierć, a na nogach skiety i klapki I nie mów, że nikt ci nie mówił o spisku, bo Kali is active Uśmieszki, wyższości, dzwaniaczki, a sami to robić co każą i płacić podatki, gagatki Tak to wygląda czasami, że rzecz zaufania jest godna Amazonka cię przyjmie na łono, utuli do piersi pod spodem miasta na konda miałeś żomka miałeś żąbka. On chciał tylko coś sprawdzić, czeka na Al-Lasonda. Wood denounce using the fruits of Babylon, so to speak, to build up. Any kind of organization? The fruits of Babylon. Babylon don't have no fruits.